Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 54 Około dziewiątej godziny odwiedził nas znowu pop w towarzystwie dwóch diaczków i miał nabożeństwo przed obrazem Matki Boskiej Smoleńskiej, patronki podróżnych, której pamiątkę dzisiaj 30 sierpnia kościół wschodni uroczyście święć, Ponieważ dzisiaj partia wychodzi z niższego Nowogrodu, więc pop polecał aresztantów patronce podróżnych. Piękne to nabożeństwo, zepsute w końcu zostało pogańskiem upomnieniem się popa o zapłatę. Aresztanci Oburzeni nie chcieli zapłacić za błogosławieństwo i modły, aż wreszcie, żeby się go prędzej pozbyć, zrobili składkę i pół rubla ofiarowali popowi, którego nie wstydził się przyjąć. Handlowanie obrządkami religii jest jednym z najochydniejszych handlów. Razi ono proste i szlachetne umysły i szkodzi religii bo osłabia wiarę w świętość i prawdziwość i jej przepisów i zmusza do lekceważenia obrządku. W kościele moskiewskim sprzedajność obrządków bardzo jest powszechna i zakorzeniona. Za spowiedź płacą popowi sumę, jaką kto może. Znałem i jabnogrzesznice, i zbrodniarzy, którzy szli do spowiedzi bez wewnętrznego usposobienia i skruchy. A gdy im z tego powodu robiłem uwagi, zapłacimy za spowiedź więcej niż zwykle płaciliśmy i pop da nam rozgrzeszenie, a za pokutę naznaczy tylko kilkanaście pokłonów. Odpowiedzieli mi, sprzedajność ta moskiewskich księży Głównie przyczynia się do ciemnoty w wierze i niemoralności Moskali. Po nabożeństwie wyprowadzili aresztantów przed więzienie. Obejrzeli kajdany na nogach, przykuli do łańcuchów, do której liczby ja należałem. Dalej porachowali nas i dali znak pochodu. Bęben uderzył, Karabiny błysły w promieniach słońca, dwieście pięćdziesięciu aresztantów kajdanami zabrzęczało i ruszył długi wąż parami idących ludzi po drodze wysadzonej brzeziną. Spod nóg gęsty tuman kurzu wysoko się podniósł i zapowiedział mi trudną podróż tłumiącą wszelkie uczucia prócz uczuć Niechęci i tęsknoty Niebo jasne, pogodne Kilka kłaczków białych obłoków Suwa się po bladym błękicie A słońce gorącymi promieniami Strzela na nasze głowy Chroniąc się od nich Kobiety idące za partią w liczbie dziewiętnastu I niektórzy mężczyźni Porobili z gałęzi brzeziny Wieńce na głowy Liście z czoła Spuszczały się na twarz Chłodziły ją I zasłaniały od słońca Twarze te opalone Zniszczone Nieraz okropne i dzikie Dziwnie i malowniczo Wyglądają w wieńcach Postawy schylone Okryte szaremi płaszczami Lub też W zabrudzonych koszulach Idące na nogach mając kajdany, a ciągnąc się jedna za drugą blisko na wiorstę drogi, mogłyby posłużyć za przedmiot do charakterystycznego obrazku. Kurz łącząc się z potem brudzi i żre ciało i wzbudza pragnienie. To też, jak tylko pokaże się strumyk lub kałuża, zaraz kilka łańcuchów pędzi do wody. Każdy pije i rzeźwieje Zdarza się, że w kałuży wody dla wszystkich nie starczy Wtedy popychają się i gwałtem cisną Dzwoniąc kajdanami i łańcuchami I przeklinając jeden drugiego wszystkimi wyzwiskami świata Na polach ślicznie dojrzałem zbożem okrytych Żwawo padają kłosy pod sierpami żniwiarek Na odgłos kajdan donoszących o zbliżaniu się partii Porzucają one sierpy i biegną na spotkanie aresztantów A każda niesie jałmużnę wedle możności We wsi przejście partii ogłasza grzmiący bęben Wywołuje on z chat i domów Tłumy ludzi miłosiernych, z których każdy prawie żegna się, ofiaruje pirok, bułkę, kopiejkę i z współczuciem spogląda na zbrodniarzy, jakby w ich tłumie upatrywał niewinnie prześladowanej cnoty. Wielkie jest w moskiewskim ludzie miłosierdzie dla aresztantów. Nie ściga ich pogardą Lecz obejmuje litością I niepamiętny na złe Ich postępki Na to, że ten, który go okradł Przed miesiącem Może razem z innym Idzie w partii Niesie im jałmużne W innych krajach Nie mogło się wyrobić Podobne miłosierdzie Bo tam aresztanci są zamknięci Gromadami nie podróżują U Moskali zaś na każdym trakcie można spotkać zemdlonych, nędznych i potrzebujących pomocy kajdaniarzy. Na widok taki trudno jest zamknąć chrześcijańską rękę, która nie powinna badać komu daje i jak ofiara będzie użytą, lecz daje, bo Bóg kazał być miłosiernym. Idziemy przez okolice nad Wołżańską. Droga ciągle wykręca się i zgina, kieruje w różne strony na prawem zabrzeżu Wołgi. To podnosi się z doliny na górę i spuszcza się znów w dolinę. Widok z tej strony jest na Wołgę płynącą szerokiem korytem, na błonia pokryte krzewami i świecącym piaskami. Lewe zabrzeże Wołgi jest niskie i okryte ogromnym Czarnym borem Na prawo rozsuwa Przed nami swe kształty Wzdęta i zgarbiona Ziemia bujająca Kłosami żyta i pszenicy Stogi Niby starożytne kopce Znoszą się na zżółkłych Polach W dolinach jeszcze zieleniejących Grupują I w gromady zbierają się Chaty i domy nad rzeką A nad niemi Błyszczy Krzyż na kopule cerkiewnej. Po drodze spotykamy karawany wozów z towarami kazańskich tatarów. Lud to dla mnie nowy. Język, fizjonomie i obyczaje nieznane. Głowy mają zupełnie ogolone, na nich noszą krymki, a na krymkach Czapki z futra lub też białe filcowe kapelusze z wielkim rondem, niskie i ostro zakończone. Na nogach buty. Na spodnie wykładają długie koszule z granatowej kitajki. Na koszule znów wdziewają odzienie równej długości podobne do żupana. Tatarzy przejeżdżając mimo partii zatrzymują konie i wypytują się, czy w partii znajdują się Tatarzy. Jeżeli się znajdują, witają ich w swoim języku i dają im jałmużnę. Jeżeli zaś nie ma Tatarów, jałmużny Moskalom nie dają. Spotykamy także powozy oryginalnej struktury zwane tarantasami. Na czterech kołach umocowane są długie drągi, na których w środku w pewnej odległości od kół umieszczone jest pudło powozu lub bryczki. Główną zaletą tarantasa jest iż nie trzęsie i można w nim wygodniej lekko podróżować. Formy takich powozów były i w dawnej Polsce, mianowicie w XVII wieku, w powszechnym Użyciu. Po czteromilowej podróży przybyliśmy na nocleg do wsi Lekiejewo, położonej nad rzeczką na równinie. Przez kilka godzin staliśmy przed więzieniem, oczekując końca rewizji. Każdy tłumoczek i zawiniątko żołnierze przetrząsali. Przerzucali, zabierali długie igły, nożyczki, scyzoryki, szydła... Mnie zabrali papier i ołówek. Potem sprawdzali liczbę aresztantów, próbowali siły, kajdan i dopiero o zmierzchu wpuścili nas do etapu. Rewizje na etapach bardzo często są powodem do różnych awantur. Partia, która przed nami na tydzień drogi dąży do Syberii w Lekiejewie nie dozwoliła zrewidować się. Partii tej Rej wodziło dwóch aresztantów dotaczek przykutych. Żołnierze obawiali się do nich przystąpić, jako do ludzi zdolnych na wszystko odważyć. Oficer, nie mogąc przemóc oporu aresztantów, którzy urągając mu grozili, zarazem kazał we wsi zatrąbić na trwogę. Zewsząd zebrali się chłopi, otoczyli etap i zmusili partią do poddania się rewizji. Nazajutrz konwojowali ich chłopi razem z żołnierzami. O srogich i surowych oficerach na etapach już z daleka słyszymy. O oficerze, który w Lekiejewie wziął partią pod swoją komendę, już dawno aresztanci opowiadali jako o człowieku, bardzo surowym I przygotowani byli do oporu Lecz szczęściem Odbyło się wszystko porządnie I spokojnie O oficerach w Czeboksarze I w Świarzsku Jako o tyranach Już tutaj nam powiadali Etap zbudowany W prostokąt Dosyć obszerny Nie mógł jednak pomieścić partii Ciasnota ogromna Trudno było o miejsce do spoczynku I byłbym przesiedział całą noc Gdyby aresztanci z grzeczności ścisnąwszy się sami Nie byliby mi miejsca między sobą zrobili W nocy parnota i gorąco wzmogły się nadzwyczajnie Aresztanci zwlekli z siebie koszule, Co i ja też zrobiłem Nie mogąc inaczej uwolnić się od potu strumieniami Spływającego po ciele W drogę wyszliśmy stąd Przed świtem Okolica, przez którą przechodziliśmy Okryta pagórkami I bezleśna Wsie częste i dobrze zabudowane Prędko przeszliśmy Dwadzieścia sześć wiorst I już w południe Byliśmy w Polanach Gdzie 13 sierpnia 1854 roku. Wypadła nam dniówka. Tym razem musiałem ulokować się pod tapczanem, miejsce nie bardzo wygodne, ale i z niego rad byłem. W nocy ponura i ciemna izba więzienna, napchana ludźmi, oświecona została bladym płomieniem lampki gorejącej przed obrazem Matki Boskiej. Światło padało na pokotem leżących aresztantów, obnażonych zupełnie z powodu gorąca. Cisza, słychać tylko oddechy śpiących i chud szyldwacha. Rzuciłem wzrokiem za kraty okien. Tam powietrze świeże, noc letnia, pogodna, wabi i pociąga ku sobie, Gdyby się wyrwać z tej jamy, z tego zaduchu? Ach, żeby zostać ptakiem i przesunąć się przez te kraty, Wzlecieć i rozkoszować się aromatem lata, Wyrwać się z tej niewoli, uciec w strony, z których idę. Serce mi niespokojnie zabiło i męczyło zarazem, bo jakim sposobem rozbić tę twardą rzeczywistość? Niepodobna, niepodobna. I oparłem spocone czoło o zimne żelazo i tak usnąłem. Sen przerwał męczące pragnienie duszy. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.